Legend... Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Szymas. Oraz I nasi gości. Gości. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie mnie kojarzyć tak naprawdę z konglomeratu podcastowego, ale do tej pory mogliście mnie kojarzyć z Radia SK lub serwisu StephenKing.pl. A dzisiaj zapraszam was na Kilka pewnie chaotycznych, ale może nie zdań podsumowania z okazji cztery podcastu, który umieściłem w necie. They're here. Houston, we have a problem. Niemal 5 lat temu, niedokładnie, bo to było pod koniec sierpnia 2011 roku, ja nagrałem taki podcast dla Radia SK. To był pierwszy podcast, w którym ja bardziej skupiłem się na samej idei podcastingu, a nie na Stevenie Kingu i nazwałem go wtedy Nie jestem podcasterem. No, To był taki tytuł, który w sumie miał przyciągnąć i przyciągnął, ale tak naprawdę no, nie bez powodu wtedy tak to nazwałem, ponieważ e, główna myśl tamtego podcastu e, brzmiała następująco. Ja zająłem się nagrywaniem podcastów tylko i wyłącznie dlatego, że była to kolejna forma przekazania, tego co mam do przekazania i tego co lubię ogólnie mówiłem tam przez jakieś prawie 20 minut ale yy, można to zamknąć yy, w takiej myśli, że podcast jest tylko jedną z dróg podcast jest tylko formą, którą aktualnie przyjąłem yy, ale nie związuje się z nią na dłużej jeśli znajdzie mnie ochota na inną formę przekazu myśli no to na nią przeskoczę yy, minęło 5 lat w, w internecie umieściłem 400 audycji no i chyba można śmiało powiedzieć, że jednak jestem tym podcasterem, ponieważ jednak tutaj zostałem i w tej chwili w zasadzie forma jest dla mnie istotniejsza niż sama treść, ponieważ jeśli mam wybierać napisać recenzję, a powiedzieć o tym, to wybieram tę drugą opcję, a nawet jeśli już coś tam kiedyś napisałem, to często przerabiam to teraz na formę audio, a wersję tekstową albo wywalam, albo jakoś tam o niej zapominam, gdzieś sobie tam istnieje. A dlaczego w ogóle zdecydowałem się na takie nagranie? No od, od dłuższego czasu w naszych rozmowach powraca sens tego wszystkiego. To niestety takie trochę są gorzkie przemyślenia. O tym sporo mówił Skóra w rocznicowym podcaście Radia Stephen King na pół dekady nagrywania za każdym razem, gdy poruszamy ten temat, no to powraca temat YouTube'a. O tym mówiliśmy w, na panelu dyskusyjnym, który niedawno opublikowaliśmy na Karpenoktem i też tutaj w konglomeracie. E, przy czym tam tylko tak liznęliśmy temat, e, bardziej e, kładąc nacisk na to, że nie rozumiemy tej sytuacji. Dlaczego coś, co jest na YouTubie jest popularne, a coś, co jest podcastem nie jest popularne, pomimo, że często to jest to samo. Ogólnie podcasting przez te 5 lat, ponad 5 lat, kiedy ja w nim siedzę Zmienił się w Polsce bardzo mocno e, Przy czym ja nie wiem, czy to jest zmiana na plus tak do końca Bo jak ja wchodziłem do tego świata to podcasting w Polsce działał zupełnie inaczej. Ja do tego również tam gdzieś nawiązałem w panelu, jeśli zabrzmiało to brzydko, to przepraszam, bo ja tam powiedziałem, że w tamtych czasach podcasterzy nagrywali o pierdołach, po prostu gadali sobie o, o czymkolwiek, no. To nie do końca jest tak, to jest uproszczenie Po prostu wtedy na pierwszym planie były tak zwane podcasty autorskie Czyli coś w rodzaju audioblogów e, one to, to nie było pieprzenie bez sensu Chociaż i takie podcasty się trafiały Ale chodzi mi o to, że e, to nie były tak do końca m, podcasty sprecyzowane na jakiś konkretny temat Chociaż one też miały nieraz myśl przewodnią e, To działało na zasadzie, wiecie, audiopamiętnika Czyli na przykład, nie wiem, wyjeżdżam na wycieczkę, biorę ze, sobie, ze sobą mikrofon i mówię o tym, co widzę. No teoretycznie my robimy to samo jadąc na taki pyrkon, nie? Po prostu to pyrkon jest bardziej w naszych rejonach zainteresowań, ale teoretycznie to jest to samo. Jednak no, ja za takim rodzajem podcastingu nie przepadałem. Ja byłem jednym z pierwszych podcastów popkulturowych, który poruszał się w tej dziedzinie, w tej tematyce. Wtedy wzorowałem się trochę na Godaju, na jego kapoku. Potem e, zarówno na mnie, jak i na Godaju wzorowali się inni. I ja tego trochę żałowałem później, bo e, potem wypłynęły takie podcasty jak Masa Kultury czy jak Myszmasz i ja do dzisiaj żałuję, że takiego podcastu nie prowadzę, ale to inny temat w ogóle. Z tym, że no, w dzisiejszych czasach już podcasty audioblogowe w zasadzie zniknęły. Ja pamiętam kiedyś te, nie wiem, czy pięć lat temu, ileś lat temu na... E, na stronie podcastofonu bodajże w jednym z komentarzy napisałem, że to jest moje marzenie chyba to napisałem albo po prostu o tym tyle myślałem ale jakoś nigdy nie przelałem tego, tych myśli w formie komentarza ale moim marzeniem właśnie było, żeby podcasting poszedł inną drogą, żeby takie projekty jak kiedyś był podcastofon nie miały racji bytu bo podcastofon działał na tej zasadzie że chłopacy omawiali wszystkie podcasty jakie ukazały się w danym miesiącu ja bardzo chciałem, żeby to się rozwinęło na taką skalę, żeby oni nie byli w stanie tego zrobić i, i żeby to się rozwinęło w różne dziedziny, czyli yy, na przykład samych podcastów komiksowych, żeby było tyle, że można by o nich stworzyć w zasadzie podsumowanie miesięczne o samych podcastach komiksowych, czy o samych podcastach filmowych, czy poruszających tematykę gry. No i nie ukrywam, ogólnie miałem nadzieję, że pójdzie to w stronę popkultury mocno. I chyba tak poszło, ponieważ... Yy, te podcasty, które istniały 5 lat temu audioblogowe, one w zasadzie już nie istnieją. Archiwum ich znajdziemy w większości, większo, większość archiwów znajdziemy w internecie. Niektóre nadają jeszcze, ale one w zasadzie już nie istnieją. Natomiast powstało sporo podcastów mocno tematycznych, a mówię o tym dlatego, że nie wiem, czy to do końca jest dobry krok, czy to wyszło nam na zdrowie ponieważ mam wrażenie, że to się wszystko bardzo mocno rozdzieliło. Pięć lat temu, gdy podcasting skupiał się na, głównie na audioblogowaniu, istniała jednak pewna społeczność w internecie. Istniała społeczność podcasterów. To byli ludzie, którzy się znali, a nawet jak się nie znali, to trafiali w... W jakieś jedno miejsce na wspólne fora, podcastofon łączył e, podcasterów, e, wspólne komentowanie pod tego typu audycjami, właśnie e, katalogi e, zbierające podcasty, fora tematyczne i tak dalej. Tego teraz nie ma. Tego w tej chwili nie ma. W tej chwili wszystkie podcasty, może i łączą się w grupy. No ja sam jestem przeszczęśliwy, że udało mi się, no może nie, nie, nie to, że udało mi się, że udało nam się stworzyć taką grupę e, mniejszą podcasterską, e, czyli ja, Szymas, e, Jerry, e, Żarłok, plus tam kilka jeszcze osób nieco mniej udzielających się w tym temacie, ale nadal e, będących częścią tej grupy. I to jest fajne, ale my jesteśmy gdzieś na boku. Inni są jeszcze gdzieś na boku, jeszcze inni są dalej. Ja sam w tej chwili znam tylko kilka podcastów. I te podcasty idą gdzieś tam w swoim kierunku. Oni utworzyli swoją małą niszę, którą zapełniają i to sobie tam żyje. I to jest fajne, no ale brak tej wielkiej jednej społeczności. Nie wiem, no taka masa kultury ma swoją bazę fanów, i komentuje wszystko na swojej grupie, nazwanej Masa Kultury. Nie ma jakiegoś jednego wspólnego forum podcasterów. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Kiedyś było, teraz nie ma. To się niby rozwinęło, ale tak naprawdę to się rozwinęło w takim nie do końca chyba dobrym kierunku. To, co zmieniło się, to też, i to zmieniło się na gorsze, to też brak jakiejkolwiek takiej wspólnej promocji. Gdy ja zaczynałem nagrywać, no to podcasterzy promowali siebie nawzajem tak z własnej inicjatywy no już sam podcast podcastofon był taką inicjatywą ale wtedy istniało coś takiego jak e, promosy to na dzień dzisiejszy w ogóle nie istnieje już, e, czyli każdy podcast miał gdzieś tam swoje jedno czy kilka promosów e, no i to było do pobrania i każdy mógł to udostępnić w swojej audycji w ramach reklamy kolegi czy koleżanki i to się praktykowało, to robili wszyscy Sami z siebie o to nie trzeba było prosić. Ja to praktykowałem przez długi czas w wiadomościach z martwej strefy. Wykorzystywałem sobie takie właśnie promki jako przerywniki w blokach tematycznych i wierzcie mi, że wiele podcastów. Które już nie nadają, ale też takie, które jeszcze nadają, mają swoje intro, dlatego że ja im suszyłem łeb i trułem dupę przez długi czas na prywatnych wiadomościach, by zrobili dla mnie promo, bym ja mógł ich promować. Znaczy nie by zrobili to dla mnie, ale no, ja chciałem to umieszczać w swoim podcaście i gdy w końcu to zrobili, no to potem zaczęli to używać jako intro. Wiele podcastów nie miało swojego promo i nie zrobiło go, i ja ściągałem całe odcinki, odpalałem je w AudaCity, wycinałem tak jak się dało to, co mieli na początku podcastu, żeby wstawić to jako przerywnik, żeby zareklamować ten podcast, że to fajny podcast jest, że ja go słucham i warto się nim zainteresować. No tylko, że w pewnym momencie przestałem to robić, między innymi dlatego, że baza tych plików audio, którymi dysponowałem, była bardzo ograniczona, no i to było trochę monotonne wrzucanie ciągle tego samego, ale pałeczkę przejął na przykład Skóra, który robi to nadal, ponieważ Skóra zaczął prowadzić coś w stylu podcastofonu, takiego w skali mikro, czyli ma swój blog, wywiadomości jak z martwej strefy, w którym podsumowuje naszą działalność, ale tak naprawdę on nie ogranicza się do naszej działalności i to jest mało powiedziane, bo my już kilka razy suszyliśmy o to głowę, znaczy Szyma suszył, bo to jest nasz człowiek od czarnej roboty, że on mówi o wielu innych rzeczach, a tak naprawdę nas marginalizuje, no... To nie jest nic złego, to jest właśnie fajne, to jest właśnie to, o czym chcę powiedzieć, że bezinteresownie promuje dobre rzeczy. W czerwcu mieliśmy bodajże 18 podcastów swoich, Skóra ograniczył się do wypunktowania ich, a w całym swoim bloku, w całej swojej tej części, którą miał, połowę z niej poświęcił na promocję podcastu Strefa roku Jacka Rogosza i obecnie i również Randala. No i o blogu Randala na temat Strefy Mroku. Dlaczego? Dlatego, że to dobry podcast. Dlatego, że to mu się podoba. Dlatego, że tego słucha i chce to polecić. Tak po prostu od siebie bezinteresownie. Nikt mu tego nie kazał zrobić. Nikt mu nie napisał. Stary, poleć nas. Tak to kiedyś działało. Tak to teraz nie działa. I niby okej, okay, no dobra, to jest normalne, to jest normalne, normalne w świecie, w którym za 12 zł możesz kupić 1000 lajków na Allegro i te aukcje są w tysiącach wyprzedane, w tysiącach pakietów, po prostu to jest kolejna rzecz, jak ostatnio chciałem sprawdzić skalę tego, bo wydawało mi się, że to jest skala mikro, to się przeraziłem, po prostu Facebook jest największym cmentarzem świata. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia fanów horroru, to patrząc na to, że to cholerstwo jeszcze nie ożyło i nas nie zabiło, to po prostu jakiś cud jest. Czyli w świecie, w którym walczy się o każdego lajka, o każdego fana, no to to jest w pewnym sensie normalne. My sami mamy ogromne opory przed czymś takim. Kilka dni temu pierwszy raz, pierwszy raz w ogóle odkąd jestem na Facebooku, wysłałem zaproszenia do konglomeratu, nie do wszystkich znajomych, ale do dużej ich części. Nigdy tego nie robiłem, bo uważałem, że to jest nachalne. Pierwszy raz coś takiego zrobiłem, no zaowocowało to tam 40 nowymi lajkami, ale mówię o tym dlatego, że yy, no, nie promujemy siebie nawzajem, nie mówimy o sobie nawzajem, nie, nie, nie piszemy o tym. Sorry, z konglomeratem wystartowaliśmy półtora miesiąca temu. Yy, mogę na palcach jednej ręki policzyć, które osoby udostępniły to, napisały o nas. Tak po prostu same z siebie. A ja zakładam, że jak ktoś w tym działa, jak ktoś e, mm, interesuje się tym, co ja, jak ktoś jest moim znajomym albo i kumplem, to ja nie muszę do niego pisać specjalnej petycji. Weź ty stary, zareklamuj nas. no, to On to po prostu zrobi. Ja bym to zrobił. Ja to robię. I tak to kiedyś działało. Jeśli słuchają mnie ludzie, którzy pamiętają podcasting sprzed pięciu czy 6 lat, yy, albo i więcej, to może i były tam kłótnie, jak to zwykle w te, tego typu zamkniętych gronach, ale mam wrażenie, wspominając tamte lata, że byliśmy razem, a teraz każdy jest w swojej bańce. Pff. I ja myślę, że to jest jeden z powodów, ponieważ ja w ogóle chciałem zacząć od tego, że podcasty są cholernie... Yy, niepopularne w Polsce. Nie mam pojęcia dlaczego i myślę, że to jest jeden też z powodów tego, ponieważ my się zastanawialiśmy przez bardzo długi czas i to ciągle powraca w naszych rozmowach, dlaczego YouTube jest tak popularnym miejscem. Co sprawia, że to jest tak popularne? No bo okej, okay, no, są YouTuberzy, którzy wykorzystują to medium w 100%, ale są też tacy, którzy robią dokładnie to samo, co my, tylko, że na innej platformie. Przykładowo, ja słucham, oglądam, chociaż ja w zasadzie tego słucham. Kilku youtuberów, na przykład, słucham, jakby nie patrzeć. Oni bardzo mocno montują swoje audycje wideo, oni bardzo duży nacisk kładą na wizualizację tego, ale przygotowują nam bardzo skondensowane. I bardzo dobre merytorycznie, ale jak najkrótsze, jak najbardziej przyjazne odcinki. I to świetnie wygląda, ale to równie dobrze sprawdziłoby się w formie audio. Zresztą oni sami też yy, gdzieś tam jako ciekawostkę bawili się w podcasting. Już chyba się nie bawią, ale yy, mieli okres, że, że się w to bawili. No a gdy y, usiądą do takiego odcinka bardziej y, skupiającego się na dyskusji, na podsumowaniu, przykładowo po miesiącu Netflixa w Polsce nagrali właśnie takie wideo, to było na zasadzie, że siedzą sobie w pokoju i sobie rozmawiają, na luzie, normalnie, spokojnie, jak każdy inny podcast. Naprawdę, w tamtym przypadku wystarczyłoby y, wyciąć sam plik audio i mamy podcast, a popularność y, niesamowicie większa. Fakt, że też tematyka ukierunkowana i ukierunkowana w, w, w taki popularny temat, czyli seriale. Ale myślę, że to akurat jest, no to jest jeden z elementów, ale myślę, że drugorzędny. Inny kanał, który oglądam to Komiksomaniak 616. I to jest gość, który jest po prostu gadającą głową. On robi świetne filmy, on ma bardzo dobry flow, on potrafi mówić, ponieważ mówi o czymś, co bardzo dobrze zna i co bardzo lubi. Dlatego mówi bardzo naturalnie, bardzo płynnie i, i te podcasty, to nie są podcasty, te, te vlogi są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, ale ograniczające się w 90% dogadającej głowy. Czyli równie dobrze mógłby to robić w formie podcastu, ale nie robi. No i nas lubi na Facebooku 100, nie wiem, tam 16 osób. On ma subskrypcji yy, na YouTubie 10 tysięcy. Różnica dość kolosalna. Zresztą sam komiksomaniak yy, mówił o tym, że jak on startował, to nawet nie miał kamery. On nagrywał to w formie audio, doklejał jakieś tam yy, plansze, yy, wiecie, jakieś obrazy komiksowe, obrazki i puszczał to na YouTubie. Nie dalej jak, nie wiem, pół roku temu mu się chyba zepsuła kamera i przez miesiąc czy dwa publikował też znów tylko tego typu filmiki, a to nadal działało. Czyli tutaj nie chodzi o to, że ludzie chcą widzieć gębę mówiącego. Tutaj chodzi o to, że... Jest inna platforma, tworzy się społeczność. Ja się zastanawiałem, czy nie przerobić niektórych podcastów na filmiki, czyli wiecie, wziąć na przykład recenzję y, jakichś Star Warsów ostatnich, nie wiem, y, Nowy Świt, książki y, będącej prequelem do serialu Rebels, dorobić do tego y Zdjęcia okładki, dorobić do tego plansze z bohaterami, powstawiać filmiki z trailerów, poprzecinać jakoś to dynamicznie, zrobić fajnie, nałożyć mój cały podcast, wrzucić w YouTube. I jak to zadziała? No i samo to nie zadziała, no bo kurczę, mm, to jednak trzeba też promować i, i tu właśnie wychodzi platforma. W podcastingu każdy to robi u siebie, każdy jest gdzieś tam w, na swoim podwórku, odciął kawałek tego ciasta dla siebie i, i, i jest w swojej piaskownicy. YouTube daje jedną dużą platformę i na przykład teraz byłem na czasach, to szumnie nazwane w czasy, pojechałem sobie na tydzień do znajomego i u niego dzień wyglądał tak, że jak on wracał z pracy, odpalał telewizję i nie włączał, telewizji, w sensie takim dosłownym, tylko odpalał sobie YouTube'a i przez do wieczora leciały różne filmiki w YouTubie. Czyli obejrzał jeden, gdzieś tam mu YouTube wrzucił tematycznie drugi, trzeci, czwarty. I to też między innymi tak działa, bo patrzcie, nie tylko te bardzo dobre, bardzo dobrze przygotowane filmiki w YouTubie mają tak dużą oglądalność. Wpiszcie sobie cokolwiek i wejdźcie w dowolną recenzję. Ona może być zrobiona beznadziejnie, nagrana telefonem. Koleś może gadać po prostu... Katastrofalnie, a ona i tak będzie miała, nie wiem, 1000-2000 wyświetleń, bo yy, przeszukując YouTube, ludzie po prostu na nią też trafiają. Inna sprawa, że może my niepotrzebnie patrzymy w tę jedną część internetu i widzimy tylko jedną jego stronę, bo my tylko podajemy przykłady tych kanałów, które mają no przynajmniej czterocyfrową liczbę wyświetleń albo i pięcio a przecież YouTube jest pewnie pełen kanałów które mają po 3, 5, 15 czy nie wiem no 150 wyświetleń filmu i to, że ja akurat przypadkiem ciągle trafiam nawet na bardzo słabe rzeczy które mają z mojego punktu widzenia dużą oglądalność to nie znaczy, że nie ma tej drugiej części internetu YouTube'a i może właśnie powinniśmy patrzeć na to w ten sposób. No ale zawsze wychodzę z założenia, że porównujesz się do lepszych. A ja odrzucając całkowicie fałszywą skromność uważam, że to co robimy jest bardzo dobre. No i do kogo mam się porównywać jak nie do lepszych? Oczekiwania rosną. Mam pewne oczekiwania. Chciałbym, żeby to było bardziej jakoś rozreklamowany, już nawet nie chodzi tylko o to, co ja robię, ale ogólnie o podcasting, bo tak jak zacząłem tę audycję od tego, że kiedyś mówiłem, że nie jestem podcasterem, tak teraz podcasterem jestem, jestem podcasterem pełną gębą, podoba mi się to, co robię, lubię to robić i chciałbym cholera, żeby to było popularniejsze w tym kraju. Komiksomaniak również stworzył taką swoją e, mikrospołeczność e, vlogerów, tak jak my mamy Jaszy Jerry, e, skóra. <grym> tak on też nagrywa z Ika Bodem, nagrywa z Angel Mruwą i to też bardzo często są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie dyskusje, bo oni po prostu się na tym znają. Ale na przykład e, wejdźcie sobie u Ika na kanale w recenzję spoilerową Batman v Superman. To jest zrobione na zasadzie konferencji, gdzie mamy cztery okienka i czterech kolesi przez godzinę 40 gada. I ma 40 tysięcy, 42 tysiące odsłon. Ja wiem, no tematyka znów dość nośna i popularna, ale to jest coś, co my możemy robić tak naprawdę codziennie. I w zasadzie robimy to codziennie prawie, że jakąś konferencję, jakieś nagranie, coś tego typu przygotowujemy. Tylko, że my to robimy gdzieś tam na jakiegoś swojego bloga, którego nikt nigdy nie znajdzie i nigdy nie trafi na niego przypadkiem. A gdybyśmy to robili na YouTuba, to pewnie no, to wymagałoby pracy dłużej, żeby to rozreklamować, ale myślę, że byłoby to dużo, dużo, dużo, może nie tyle prostsze, co przyniosłoby to dużo, dużo większe efekty. No bo jak działa podcasting? Ja w tym siedzę od pięciu lat, a słucham nadal podcastów ze stron. Jak znam strony, to na nie wchodzę i sobie albo ściągnę na dysk, albo kliknę. Niektórzy używają programów, niektórzy ściągają z iTunes. Ja nie wiem, co to jest iTunes. Nagrałem 400 podcastów, umieściłem 400 podcastów w internecie, a nie mam pojęcia, co to jest, nie mam pojęcia, jak to działa. I co więcej, nie znam żadnego podcastera, który wie, jak to cholerstwo działa. My nie mamy platformy, każdy publikuje inaczej. Jedni wrzucają to jako pliki do ściągnięcia na stronie, inni używają blogów, gdzie jeszcze oprócz tego robią swoje teksty, jeszcze inni wrzucają na SoundCloud, jeszcze inni publikują na YouTubie i chyba to jest w ogóle najlepszy sposób publikacji, ale nawet jeżeli publikują na YouTubie, to podcasty i tak mają mniejszy zasięg. No Wrócę jeszcze raz do tych komiksowych YouTuberów. Oni mają tam, nie wiem, w dziesiątkach tysięcy subskrybentów i lajkujących na Facebooku. A oprócz tego robią bardzo dobry podcast Comics Weekly. Co tydzień wrzucają takie prawie dwugodzinne podsumowanie tego, co się dzieje w komiksach Marvela i trochę w DC. Czyli bardzo popularny i bardzo nośny temat teraz. A jak wejdziecie sobie na ich profil na Facebooku, to jest tam 900 lajków. Nawet tysiąca nie ma. Większość pewnie podyktowana tym, że to po prostu robią popularni youtuberzy, bo w ogóle youtuber to jest, wyrósł w dzisiejszych czasach na jakąś mega gwiazdę. No, jak się patrzy na takich nawet prykonach, co się dzieje. Ludzie na panele z youtuberami to walą tak, że ściany pękają. Ludzie robią sobie zdjęcia, biorą autografy. Naprawdę to jest dla mnie niepojęte i przecieram oczy, co się dzieje. I teraz pytanie, czy... Gdybym ja się w tym momencie zdecydował na kręcenie filmików, nie zdecyduję się na to, ale gdybym się zdecydował, to czy by mi się to udało? Pewnie też nie, bo kolejna rzecz to są moje opory przed reklamowaniem tego. Na YouTubie jednak musiałbym bardzo mocno żyć tym swoim kontem, bardzo dużo komentować tak działają, o tym mówił Szymas na, na naszym panelu, tak działają między innymi książkowe blogi, głównie kobiece wejdźcie sobie pod pierwszą lepszą recenzję, no to 20 komentarzy na 25 nie dotyczy recenzji, nie dotyczy książki tylko o fajnie też wezmę to chyba sobie na celownik, zapraszam do mnie no i w ten sposób trzeba by było między innymi działać, oprócz tego reklamować to w wielu innych miejscach. Ja tego nie robię, bo tego nie lubię. Ja w ogóle robię to od pięciu lat, a na swoim prywatnym profilu staram się o tym milczeć. Ja nie wiem, czy moi znajomi wiedzą, chyba się powtarzam, chyba mówiłem o tym na pięciolecia, ale nie wiem, czy moi znajomi, zarówno ci bliscy, realni, jak i ci nawet Star Warsowi wiedzą, że ja coś takiego robię, że nagrałem kurde kilkadziesiąt pewnie recenzji Star Wars, mam wśród swoich znajomych kilkudziesięciu fanów pewnie Star Wars albo i kilkuset, a tego w ten sposób nie reklamuję, no bo mam jakieś opory, no nie wiem. No. Ja w ogóle wchodząc w podcasting założyłem, że robię to dla siebie. I tak działał kombinat. Ja pamiętam jak Godaj próbował to czasami reklamować bardziej, bardziej i gdzieś tam na przykład ja nagrałem e, recenzję o Batmanie, a on to wrzucił gdzieś na, jakiś, na jakąś gildię czy na coś. To ja po prostu robiłem po gaciach i kolanami trzęsłem, że teraz mnie posłuchają ludzie, którzy e, się może na tym zdają lepiej i, i mnie tam w ogóle zmieszają z błotem. To samo z Gwiezdnymi Wojnami. Ja się po prostu boję, że to wypłynie. Godaj pamiętam, jak ja e, nagrałem kilka recenzji na kombinat, a on mówił, wyślę to do, na Bastion, niech wrzucą, wyślę to gdzieś tam, mówię, łopie, proszę cię, nie rób tego, nie? Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak mam. No to mam znajomych, którzy prowadzą różne blogi i nie każdy robi to dobrze. Niektórzy robią to naprawdę źle, a mimo to spamują o tym wszędzie, gdzie się tylko da. Y mnie się wydaje, że to, co ja robię, robię dobrze chyba, nie? <śmiech> a czy jakoś mam obawy przed spamowaniem tym. A tak mnie wzięło na takie gadanie, z którego nic tak naprawdę nie wynika i nic nie wyniknie, dlatego że no... Weszliśmy w ten konglomerat i tak naprawdę fajna zabawa, która teraz w wakacje, kiedy mam dużo wolnego czasu, nie sprawia mi jakiegoś większego problemu. Zrobiliśmy coś, czego chyba nikt nie zrobił jeszcze do tej pory. No, istniejemy od y, półtora miesiąca i publikowaliśmy jeden podcast dziennie przez ten czas. Ludzie mają problemy z utrzymaniem regularności tygodniowej. A my publikowaliśmy jeden podcast dziennie, ja sam wrzucałem po 4-5 podcastów tygodniowo, no nie zawsze, no czasami było to jeden albo dwa, ale ogólnie nie policzyłem tego, ale wrzuciłem przez ostatnie półtora miesiąca bardzo dużo podcastów. I nie odczułem tego, że to sprawiło mi jakiś problem, czy że było to, nie wiem, no musiałem z czegoś zrezygnować dlatego. To jest między innymi to, o czym ja mówiłem już nie raz, że chciałbym robić tego typu podcasty. Mówiłem o tym też na tym panelu, i tam się tłumaczyłem, że nie umniejszam innym podcasterom, ale y, dla mnie podcast na zasadzie myszmaszu czy masy kultury, to byłby marzenie. To by było coś, co nie wymaga ode mnie prawie żadnej pracy. I ja nie umniejszam chłopakom, bo od nich może to wymaga więcej pracy. Ale sami widzicie, ile ja zrobiłem przez te teraz półtora miesiąca. Mówiąc o tym, co na bieżąco czytam i co na bieżąco oglądam. Ja tutaj, nie, to nie było na takiej zasadzie jak w Radiu SK, że ja się głowiłem o czym ja mam wam powiedzieć, co ja muszę teraz przeczytać, co ja muszę obejrzeć. Nie! Ja po prostu tak żyję. Czytam książki, czytam komiksy, oglądam filmy. I teraz konglomerat dał mi okazję, że jak skończę oglądać film, biorę mikrofon, mam notatki na zasadzie 4-5 myślników, nagrywam, montuję to w zasadzie już bez większego problemu, bo montaż już teraz w zasadzie polega prawie tylko na przesłuchaniu i na wycięciu drobiazgów i publikuję. I ja zawsze cholera chciałem prowadzić taki podcast jak Masa Kultury czy Mysz, polegający na tym, że spotykamy się we dwóch czy trzech, przez pierwsze 15 minut rozmawiamy sobie o newsach, o trailerach, jakie się pojawiły, o tym, co tam gdzieś tam wypłynęło, a potem każdy mówi coś, co przeczytał, co obejrzał, co, w co zagrał i tak sobie przyjacielsko o tym dyskutujemy. Przecież kurde, patrząc na to, jak wyglądają te moje wakacje i ogólnie jak wygląda moje życie, ja bym mógł to chyba robić kilka razy w tygodniu. Przy czym no ja przyjąłem inną formułę, że nie będę tego robił zbiorczo, tylko jak coś przeczytam, to o tym nagram. Teraz trochę żałuję, że te pięć lat temu poszedłem tym kierunkiem, a nie zainteresowałem się wtedy, czy jest jakiś ktoś, kto w ogóle chciałby ze mną nagrywać to na takiej bardziej zbiorczej zasadzie. Teraz już chyba nie da rady też wejść w taką zbiorczą, bo jeśli bym chciał to nagrywać na zasadzie masy kultury czy myszmaszu, to musiałbym zrezygnować z tej drogi, jaką obrałem, czyli przestać publikować recenzje pojedynczych tytułów, a właśnie zabrać się za zbiorcze. Myślałem wielokrotnie, czy nie znaleźć kogoś, kto by ze mną mówił o newsach po prostu. I tylko i wyłącznie o newsach. Jeden podcast powiedzmy w tygodniu, czy na dwa tygodnie, gdziebyśmy sobie mówili o trailerach, które się pojawiły, o zapowiedziach i tak dalej, bez recenzji, bez wchodzenia w to, co przeczytaliśmy, czy widzieliśmy. Yy, ale to nie wiem, no na razie nikogo takiego nie znalazłem. I znów odpłynąłem całkowicie od tematu. Chodzi mi o to, że niby wystartowaliśmy z tym konglomeratem, jest bardzo fajnie, nie sprawia to jakiegoś większego problemu, naprawdę. My teraz, teraz to sprawia nam problem to, jak zaplanować sierpień, żeby w końcu zacząć robić przerwy, bo i tak tego nikt nie słucha, więc po co to publikować yy, codziennie, no trochę, trochę warto by było pomyśleć, bo może we wrześniu będzie mniej czasu, chociaż jak pokazuje mi życie, ja akurat jesienią zazwyczaj mam dość dużo czasu i bardzo lubię ten okres jesieniowo, jesienno-zimowy, podcastowy, kiedy przyjdą teraz Halloween, kiedy przyjdą Mikołajki, Boże Narodzenie, Święta, Zima. Zazwyczaj przychodziła Kingowa Jesień, no niestety nie w tym roku. Naprawdę my w tym okresie bardzo dużo publikowaliśmy, czyli ten konglomerat nadal będzie się tak toczył, a niestety no, odbiór tego jest mikroskopijny, no tak to działa. No, I teraz... Pytanie, czy gdybyśmy robili to gdzie indziej, czy gdybyśmy robili to inaczej, czy gdybyśmy puszczali to jako filmiki, to byłoby inaczej, no nie wiem, nie wiem. Taki podcast wyszedł mi bez puenty, bez yy, jakiejś, <śmiech> bez... <śmiech> nic z niego nie wynika, po prostu wziąłem sobie mikrofon i postanowiłem pogadać na cztery setkę. Ale tak naprawdę na koniec zostawiłem dla was petardę i tego się pewnie nie spodziewacie. Biorąc pod uwagę to, jak to wygląda i jakie są perspektywy na przyszłość, to ja średnio widzę sens robienia tego. I nie wiem jak chłopaki, chłopaki pewnie dalej pociągną konglomerat, ale ja nie widzę sensu dalszego nagrywania i potraktujcie ten podcast jako nasze pożegnanie. Się puknijcie w głowy, ty. <śmiech> jakby to, co do tej pory robiłem, miało jakiś sens. <śmiech> no absolutnie nie, no przecież jasne, że będę nagrywał. Na sam koniec chciałbym podziękować wszystkim tym, z którymi miałem możliwość nagrywania. Niestety nie wymienię was z imienia i nazwiska, ale podsumowując, 400 audycji ukazało się w Radiu SK, w nawiedzonym podcaście na blogu Necropolitan u na blogu Jerry Stales, w karpiowym podcaście na Karpę Noctem, w kombinacie, w konglomeracie, w masie kultury, w audycji skóry oraz w... W słuchowiskach Misiaela, czyli opowieści osobliwe, Perdition i Planetoid. Jeżeli zapomniałem o jakimś moim gościnnym występie gdzieś, to bardzo przepraszam, ale też bardzo dziękuję każdemu z osobna, u kogo mogłem się pojawić i u kogo mogłem dorzucić swoje trzy grosze. To by było na dzisiaj wszystko. Nie wyciągnęliśmy żadnego wniosku z tego gadania. Pozwoliłem sobie do Was przez pół godziny po prostu trochę pomarudzić i popluć w gąbkę, bo chyba mam do tego prawo po 400 podcastach. Dziękuję wam bardzo, że jesteście ja nadal będę do Was mówił do usłyszenia niebawem trzymajcie się ciepło Cześć